Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Cieśnina Ormus została otwarta dla żeglugi i zapewniają władze Iranu w związku z zawieszeniem ognia między Izraelem a Libanem. W kierunku cieśniny płynie kilkadziesiąt statków. Jak odblokowanie przeprawy będzie wyglądało w praktyce, tego jednak jeszcze nie wiadomo.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 wybrzeża Tomasz Sajewicz Polskie Radio Otwarcie cieśniny Ormus spowodowało gwałtowny spadek cen ropy Amerykańskie giełdy poszły w górę po tym jak szef irańskiego MSZ zapowiedział całkowite otwarcie przeprawy dla tranzytu handlowego w czasie obowiązywania zawieszenia broni W aktualnościach powracamy do kraju i przyglądamy się sytuacji Prawa i Sprawiedliwości po powstaniu Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zapewnia, że nie ma na celu tworzenia rozłamu w ugrupowaniu. Chcemy działać merytorycznie na rzecz poparcia PiS, przekonuje członkini Stowarzyszenia Olga Semeniuk-Patkowska. W Polskim Radiu 24 powiedziała, że nie chce opuszczać partii. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałabym wybierać, to znaczy jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus jest stowarzyszeniem, którego celem będzie nie budowanie platformy politycznej, a budowanie platformy merytorycznej. Konstrukcja tej platformy merytorycznej ma służyć jednemu, poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził jednak, że dla osób angażujących się w działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie będzie miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem premier Donald Tusk ostrzega Polskę 2050. Jeśli partia zagłosuje za odwołaniem minister kultury, pożegna się z rządem. Sprawa dotyczy wniosku o wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski. Politycy Polski 2050 nie informują bezpośrednio o tym, jak zagłosują.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 Ma pozwolić na lepsze wykorzystanie firm, instytucji i środowiska naukowego. Na polszczyźnie powstanie klaster obronności. Władze regionu podpisały w tej sprawie list intencyjny z Polską Grupą Zbrojeniową. W Opolu zorganizowano Forum Przemysłu Zbrojeniowego, obejmujące 10 spotkań w różnych częściach kraju. Chcemy rozmawiać o dialogu, współpracy biznesowej i wspólnym udziale w budowaniu polskiego bezpieczeństwa poprzez przemysł zbrojeniowy, mówi Adam Leszkiewicz, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Co ciekawe, tutaj nie mamy jako Polska Grupa Zbrojeniowa żadnego zakładu. Ale właśnie może tym bardziej jest to pole do rozmowy o tym, jak dzisiaj współpracować między PGZ-em a opolskimi przedsiębiorcami. W tej dziedzinie obronności chcemy poszukać, popatrzeć jakie tu są potencjały. Województwo Polskie to pierwszy region w Polsce, z którym Polska Grupa Zbrojniowa podpisała takie porozumienie. Na koniec ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami. Na północy kraju w nocy temperatura może spadać do minus jednego stopnia, a w całym kraju silne mgły mogą ograniczać widzialność na drodze. Na wybrzeżu do zaledwie 200 metrów. Lokalnie nad ranem i w nocy możliwe silne zamklenia i mgły. Na wschodzie tutaj i na południu także możliwe słabe opady deszczu. Mówiła rzeczniczka IMGW Agniesz Prasek. Od niedzieli do Polski znów zacznie napływać chłodniejsze powietrze. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Przed nami słoneczny i pogodny dzień. W sobotę w większości regionów zobaczymy od 14 do 18 stopni, a na dolnym śląsku termometry mogą wskazywać nawet 20 kresek.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 i jeżeli ktoś się decyduje już w ogóle <śmiech> na inwestycje, bo chce, tak, bo ktoś chce mieć kryptowalutę, no to większość tych, którzy kupują i tu się przychylam około tych głosów, to niech ktoś posiada samodzielnie tę ten, ten kryptowalutę, nie poprzez pośrednika, bo jeśli co nie jest stanie coś z pośrednikiem, to my mamy roszczenie do pośrednika, który po prostu może nie mieć środków. Patrz sytuację, o której mówimy. Tak. Generalnie w instytucjach finansowych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 problem wpływają również na polską gospodarkę. No dobrze. Ale myślę, polityczne zadanie to takie najważniejsze, to żebyśmy my chociaż trochę poczuli, że jesteśmy w tym G20. Ostatnie sondaże dotyczące nie wiem, zaufania do polityków czy poparcia dla rządu są marne. Dla rządu, który, no pewnie nie jako jedyny, bo składa się na to wiele lat ciężkiej pracy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 E, nasza gospodarka się rozwija, ale no też również na tym, że jesteśmy dużą gospodarką. E, 38, 38 milionów obywateli i te gospodarki mniejsze z mniejszą ilością obywateli w naturalny sposób nie, nie prześcigną e, nas, jeżeli równie dobrze się rozwijamy. Więc spójrzmy na to w ten sposób z całą pełną pokorą. Po drugie... E,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 Gość Polskiego Radia 24. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 na temat tej ustawy, wskazywali wiele jej wątpliwych y, zapisów, ale gdyby weszła w życie...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 monitorowania, sankcjonowania zachowań kryptowalutowych Jest, I to pozwala na to, żeby ludzie wpłacali pieniądze do zamkniętego portfela. Ja nie jestem fachowcem, więc może tutaj jakieś y, y, językowe błędy w mojej wypowiedzi się, y, chociaż uczę się na bieżąco, y, mogą się pojawić. Ludzie wpłacają do zamkniętego y, portfela, wpłacają swoje pieniądze, y, po czym właściciel giełdy kryptowalut mówi tak,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 Teraz dla, z punktu widzenia europejskiego zdaje się, że my mamy następujące wyzwania, które stoją przed nowymi władzami. Po pierwsze, sytuacja gospodarcza w Węgier nie jest komfortowa. Mamy, no, a pan jest bardzo łagodny, Tak. Mamy nie komfortowa. Deficyt w budżecie, 5% pro, poziomu produktu krajowego brutto, zadłużenie 75% PKB, czyli przekroczone są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 No bo to jakby, postawmy sprawę jasno, że ktoś, kto inwestuje w kryptowaluty, no to nie jest osoba prawdopodobnie, która nie ma żadnej wiedzy na temat tego, jak to funkcjonuje. To nie jest, no przepraszam gdzieś tam za taki przykład, ale pan emeryt w wieku 80 lat, który na przykład kupił złoto w Amber Gold,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 Wskazuje na to, że może być duży problem z odzyskaniem tych środków. Szczególnie no, gdzieś tam po wczorajszym oświadczeniu tak, pana prezesa i braku kluczy do ty tych bitcoinów. No, dla mnie Przy czym sytuacja... o tym, że tych kluczy nie ma, wiadomo od no, no, dla mnie sytuacja absurdalna, pana, tak, y, Suska, jest absurdalna, tak, Że jest nawołanie do człowieka, który zaginął kilka lat temu y, mm -hmm. i którego tam gdzieś tam śledza akurat tę sytuację. No, siostra prowadzi... No,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 dużych ruchów, żeby tę sprawę e, wyjaśnić. Tam dopiero stosunkowo niedawno jedna z osób dostała e, zarzut, ale to mówię, opieram się na doniesieniach medialnych, e, bo dokumentów nie widziałam. E, zarzut dotyczący pozbawienia wolności pana Sylwestra Suszka, tak? No, ja ale tylko jak to dodam. wygląda dalej, no nie mhm. wiemy, tak? Ja tylko dodam. Drodzy słuchacze Polskiego Radia 24.